Wrzucam do śmieci, tylko kłopot z tym. Wrzucam do śmieci, do plastików, no do dotworzyła. No tak, no to pieniądze tak jakby pani wyrzucała, No bo to do wyrzucam. No wiesz. Bogata jestem, no to co? Mogę sobie pozwolić. No trzeba odkładać, trzeba zbierać, gdzie to wszystko trzymać? No wie pan, to nie takie proste. No to co? Leciała, lecia z jedną butelką do sklepu. Mm. Jak już jadę do domu, to robię zakupy i już nie wychodzę. To co? To trzeba by zbierać do jakiegoś oddzielnego worka? No tak, idzie te wory trzymać. No gdzie was? <laughs> po poduszkę, tak. Będzie wyżej spać, lepiej. A, że na tych butelkach, tak? Ale nie, bo to nie można pognieść, wie pani, bo to wtedy To muszą być nie przyjmie... pognieczone czy całe? Muszą być całe właśnie. Całe, a nie zniszczone, Tak. Tylko umyte jeszcze, nie, nie, koniecznie. Um... Ale to spać na tym to nie, to, to nie, bo to no się dobra, pogniecie. No to będę odkładać. Tylko nie gnieść tylko w całości. Nie no, tak. spać na, na tym, nie? Po... Ja, ja ja robiłam, z tego, powiem pan, z tego spania. Da. Da. No za, bo pod co? łóżkiem bardziej niż tam. Nie, po... Teraz nie ma tak potencjań. Gdzieś takie łóżka były, że można było się po nich wychować. To no, wie pan, niektóra kochanka chowała jakiegoś, jak Fred mąż. Da, no, da, da. no a teraz są łóżka takie, wie pan, do samego składu. No to gdzie te butelki trzymać? No właśnie. Na klatce nie można do piwnicy nosić. No tak, no to wszędzie to jest z tym. No taką płętą świadczącą o tym, że ten eksperyment w postaci systemu kaucyjnego na razie, no delikatnie mówiąc, nie przyjął się w Polsce. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień. Co ludzie powiedzą? Powiedzą: Tyta i słucha Adam Feder.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 Do głosów? Gotowi? Start! Graj w lotto! Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii! Co za wyścig! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. I na dobry początek dnia leci Colostrum! Wow, co to za smak? To kolostrum genaktyw z czarnym bzem na odporność. Bzem? Bzem, bzem, bo to czarny bez. Bez, bzem czy bezem? A smakuje? To bez różnicy. Jak bez, to poproszę dziś bajki bez przerwy. <głosy> Na dobry początek dnia suplement diety Genactive Colostrum z czarnym psem. Super produkt z witaminą C, która wzmacnia odporność. Genactive Colostrum. Na dobry początek. Suplement diety Colostrum Genactive Junior z czarnym brzem zawiera witaminę C. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. A Twoja firma jest już gotowa na ksef? Słyszałem o ksef. Wkrótce się z tym zmierzę. Mi pomogli w Alior Banku. Bankowość elektroniczna Alior Biznes jest połączona z aplikacją finansowo-księgową. Hmm. Za jej pośrednictwem pobieram dane z faktur z ksef prosto do mojej bankowości. Brzmi dobrze. Dane do przelewu wypełniają się same. A ja oszczędzam czas i unikam pomyłek. To bardzo pomocne. Spróbuj. Mhm. Dowiedz się więcej na aliorbank.pl Dostawcą aplikacji finansowo-księgowej jest Komarch S.A. Informacje o niej i regulamin usługi są dostępne na stronie internetowej dostawcy. Mm, jesteś super. Tak, super, super? Najbardziej super. Ale tak super jak ceny Suzuki? No, aż tak to nie. W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł. A Suzuki Eskros już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji. plus. Szczegóły w salonach i na Suzuki.pl. Klama